Dziesięciu dzielnych harcerzy Komunę barć się chciało Jeden miał ojca kłaka Przed o dziewięciu zostało Dziewięciu dzielnych harcerzy Mark uczyło się w mejkach, Ale po październiku Została tylko U ósemka. ósemka dzielnych karcerzy Pusty nosiła krasne Lecz jeden sobie porobił Węzły trochę za czas <śmiech> Siedmiu dzielnych arcerzy, Bezbożną szło przypowieścią Jeden w Boga uwierzył Zostało tylko sześciu Tych sześciu dzielnych harcerzy wiele bawiło się wiatki Zaś jeden, co robił podróczny Wpakował po pośpiech obaratki I pięciu dzielnych harcerzy Łaźli o wesoło Jeden jak strzelał w grudniu Przez tyczu była czwórka A czwórce dzielnych harcerzy Przyśniła się raz z Europa Jeden był niesolidarny I z miejsca dostał kawa Więc trójka dzielnych harcerzy z w stracu siarczyście Gdy ujawniał noteczki To jeden był na liście Zaś tuet dzielnych harcerzy Roku w karierę. się karierem Maszysty grał na dzielcie I wplątał się w Ostatni dzielnych harcerzy Wciąż ważną jest I bez słowa KURÓN! O wiecie mi, że ta bajka pachnie mnie co plagiatem Że sensu w niej ani trochę, że Ten autor jest rozbranym, A ja pisząc tu o pancerza Błędo jeszcze w skórze Nie was.